Pewnego razu Wyszedł lis rudy ze swojej nory, gdy słońce wstało. Popatrzył, ziewnął. Ależ tu nudy. Nudy na pudy. Rozrywek mało. Żadnych dyskotek Nie ma z przebojami Nikt jawiaka, Nie tańczy z lisami, Nie ma świetlicy Z kostkami rubika Nikt tu nie gra W Chińczyka Co za los Lisa w lesie Smętny głos Echo nie mógłby ktoś radę znaleźć nie pogniewałbym się wcale nikt nie ułoży żadnej zgadywanki Nudne wieczory i nudne poranki Nikt na partyjkę, szachów nie ma chęci Nuda w kółko się kręci Co za los, lisa w lesie Smętny głos, echo niesie Nawet gdy sobie śpiewam to bez przerwy z nudów się wam, co za los? Lisa wle. Tak bym się pragnął zabawić trochę. Tutaj tylko liście i drzewa. Hej, czy słyszycie? Mam tego dosyć! Koniecznie zmiany. Prowadzić trzeba. Nuda jest straszna na dłuższą metę. Borsuki chrapią, jelenie drzemią. Muszę w tej sprawie pogadać z kretem. Kolego krecie! Jest pan pod ziemią? Jestem, jestem! Kto mnie wzywa? Kto przeszkadza mi w robocie? N nie chciałbym pracy przerywać. Muszę dziś odwiedzić ciocię. Panie Krecie, głowę wysać. Przestań swe tunele drążyć. Pół minuty znajdź dla lisa. Mm, lecz nie więcej... Muszę zdążyć, mówiąc, y lisie Słuchaj zatem Potrzebna mi twoja rada Zimą, wiosną czy też latem Nuda mnie ogromna zjada Pomóż, krecie Kret? Pomyślał Myśleć nigdy nie zawadzi Depeszę krótko napisał Lis się nudzi? Co pan radzi? I nawet sobie trud zadal, depeszę do Słonia nadal. I zaczął znów moi złoci drążyć swój tunel do cioci. Tak, zanim słoni mi odpowie, to ja trochę podrążę sobie. Wresie wszyscy Słonia znali, często do niego pisali. Wizytówkę miał po prostu, budowniczy dróg i mostów. Ale gdy zaszła potrzeba Budował wszystko, co trzeba Mieszkał zaś słoń na polanie W wygodnej chacie sloniowej Dwa pokoje, woda w kranie Ubrania w szafie brązowej Szczoteczka do mycia trąby I pasta w tubce miętowa I kwiatów prześliczne kląby które sam słoń wyhodował hmm. Hmm. Jestem łagodny hmm. Olbrzymy, hmm. prawdziwy Żyję pogodny hmm. Żyję szczęśliwy w chatce pod lasem słoń sobie hasa i śpiewa skoczną piosenkę. Trąbą kosowi ukłony robi, sarny pozdrawia też. W chatce pod lasem słoń sobie hasa, aż dach się w chatce podnosi. Każdy z nasłonia, bo słoń nie broni do swojej chatki wejść. Lubię landrynki, Figowe liście I lubię bawić się oczywiście W chatce pod lasem Zwoń sobie hasa, A wszyscy wokół słuchają Drzewa i kwiaty I leśne skrzaty I pan leśniczy też w chatce pod lasem słoń sobie hasa I przytupuje do taktu Gdy popracuje to potańcuje Bo słoń wesoły jest Chyba dosyć tańcowania Teraz chwilę posiedzimy Tyle kwiatów do wąchania. Okno w chatce otworzymy. Co za słońce. Wietrzyk jaki. Szumią drzewa. Nudzą ptaki. Jak się czujesz, słoniu? Jak? Kto mnie pyta? To ja, szpak Szpak na gałązce siedzi i myśli sobie tak Na pewno chciałbyś wiedzieć, co też porabia szpak Na pewno chciałbyś wiedzieć, co też porabia szepak Dzień dobry, mówię sobie, krukowi krzyknę, cześć, zapytam, i jak tam zdrowie, wiewiórek miłych sześć, zapytam, jak tam zdrowie, wiewiórek miłych sześć. Wiem kiedy imieniny obchodzi ryś i jesz Do wilgi w odwiedziny czasami wpadnę też Do wilgi w odwiedziny czasami wpadnę też Słoniowi się ukłonił, bo grzeczny ze mnie ptak. Tu jestem w drzew koronie, hej, słoniu, to ja szepak. Tu jestem w drzew koronie, hej, słoniu, to ja szepak. Mm. Tu jestem w drzew, koronie! Ej, słoniu to ja szypak A słoń patrzył właśnie wokół, zobaczył plamkę na niebie. Ktoś leci, Listodosz, soku? Kret. Śledę peszę do ciebie. Pokwituj w siódmej rubryce, bo czasu nie mam zbyt wiele. Zaprosić chcę niedźwiedzice na pelikana wesele. Pisemek mam ze trzydzieści, a każde z innym adresem. Trudno to w torbie pomieścić. Kiedy z tym wszystkim dolecę? Kosowi książkę mam wręczyć, wiewiórce paczkę orzechów, przesyłek coraz to więcej. Już gubię pióra w pośpiechu. Podpisz czytelnie. Dziękuję. Wchodzę na trąbę, startuję! Wystrzelił w górę, aż miło. Za chwilę już go nie było. Sloń depeszę zaś otwiera. Raz, drugi na nią spoziera i uważnie sprawę bada. A zbadawszy tak powiada. Tu nie wolno tracić czasu. Zwołuję mieszkańców lasu Wspólnie wszystko przemyślimy, do nudy nie dopuścimy. Jeśli ten pomysł się uda, to ucieknie z lasu nuda. Pióro zręcznie chwyta w dłoń. Wzywam was do siebie, słoń. List opatrzył barwnym znaczkiem ze świętojańskim robaczkiem. Do skrzynki leśnej list wrzucił i do swej chatki powrócił. Hmm, cóż to miałem dzisiaj w planie? Wąchanie kwiatów nad strugą? Nowych klombów oglądanie? Ale rozmyślał niedługo. Szybciej, nim jagód uzbierasz zbierasz dzbanek, nim kosz grzybami napełnisz sobie, mieszkańców lasu masz na polanie. Ogon przy lapie, pazur przy dziobie. Są także goście i spoza lasu, z dżungli Afryki, stado pawianów, są z Australii, z Chin i z Teksasu, z dalekich lądów, mórz, oceanów. Drogi słoniu, myślą wskazów, myślą wskazów przybyliśmy tu od razu, tu od razu, ja płynąłem. Ja leciałem, ja piechotą wędrowałem, wędrowałem, Panie Słoniu Powiedz czego sobie życzysz zawsze na nas. Możesz liczyć, możesz liczyć, I wiórka. Worsu, pięcią, worsu, pięcią! Przyszły tutaj z wielką chęcią, z wielką chęcią w bracie słoniu. Zięby żółwie i pantery mają oto zamiar szczery, zamiar szczery służyć Tobie. Siłą całą, siłą całą tylko powiedz, co się stało! Co się stało? Co się stało? Co się stało? Po tym pytaniu zaległa cisza, jak makiem zasiał, cisza głęboka. Rosnących liści nawet nie słychać i nic nie piśnie w trawie wysokiej. Słoń patrzy wzrokiem mądrym, uważnym, a oni milczą, a oni stoją, aż krzyknął wreszcie. Szukam odważnych... Którzy się walki z nudą nie boją Chór z miejsca krzyknął Jesteśmy z tobą! Echo stokrotne ten okrzyk niesie Zaczniemy zatem akcję sportową I zbudujemy boisko w lesie Nikt się nie wahał nawet przez chwilę Słychać okrzyki. krzyki? Do zielu! Klaszczą wiewiórki, zęby motyle. Tak się ta sprawa właśnie zaczęła. Lecz w tym momencie niespodziewanie zając wyskoczył z zakępki trawy. Chcecie boisko mieć na polanie? Ja nie pozwalam. Koniec zabawy! Wywija kozla, aż ziemia pryska. Słoń go dotyka trąbą nieśmiało. Nie chcesz budować z nami boiska? Ale dlaczego? Co ci się stało? Dlatego... Że ta polana zającom była przyznana O, tu mam pismo Tu mam pieczęć To jest nasze miejsce w lesie Oddać? Z jakiego powodu? Ja jestem seniorem rodu Filipem, zajęcy królem Król zając? Tak, a w ogóle nikt tu niczego nie ruszy Przysięgam na moje uszy Tak wielkie jak dwa wachlarze Zającu, nikt ci nie każe Popatrz, kłaniamy się nisko Pozwól nam zrobić boisko Porozmawiajmy przyjaźnie Jeżeli masz wyobraźnię To nam pomożesz i tyle Niech zastanowię się chwilę Po pierwsze Na tej polanie Sypiał mój dziadek W altanie Po drugie Któraś z mych ciotek skakała tutaj przez płotek Po trzecie Byba tu siano Siano już da dawno zebrano Po czwarte Stąd wszędzie blisko. Po piąte... Jeszcze nie wszystko. Po piąte... Co to ja chciałem? Po piąte... Już zapomniałem. Ale pamiętam, po szóste chcę tutaj sadzić kapustę. Tutaj? A tutaj? Pod sosną? Kapusty tutaj nie rosną. Tak myślisz? Wiem to na pewno. Widziałem w życiu niejedno. Kapusta na polu rośnie. Nie sać kapusty przy sośnie. Co, tam kapustę mam wszędzie. A więc budujcie, niech będzie. Budujcie, proszę, pozwalam, ale warunek ustalam. Tu zając zastrzygł uszami. Pracować będę wraz z wami. Oklaski słychać gorące. Brawo! Niech żyją zające! Uy! Uy! Kiedy zając wam pomaga, hopajdana, hopaj na, widać, że to nie łamaga. Hopajdana, fik! Na polanie i na łące, i na łące, i na łące uwijają się zające, byle tylko było słońce. Zając wie, tam gdzie słonko prata wre, zając wie, słońce w pracy przyda się, zając wie, że on cztery łapy ma, więc buduje to, bo i z krachciach ciach, raz dwa. Każdy tam, gdzie słonko praca wre, Każdy wie Słomko do nas śmieje się Każdy wie Praca raźno pójdzie nam Wiele rzeczy możesz zrobić, gdy nie jesteś sam Psst. Ruszyła w lesie z miejsca robota Przynoszą sznurki, taczki i grawie. Wilki się biorą żwawo do łopat I nieźle sobie z tym radzą nawet Jest borsuk dyzio i dzięcioł franek Kukulka Zuzia i żółczek mały Kumka i gumka, żabki kochane I wąż kilometr w pracy wytrwale Wszyscy zwijają się w pocieczola A słoń spogląda i dziarsko wola Wilgo, przybij deski dwie Niżej, wyżej, dobrze, źle Lew zasłania wszystko grzywo Dlatego przybijasz krzywo Lwie, pół skoku zrób na prawo I podaj mi koszyk z Kangur górbelkę niech przyniesie Gdzie mam szukać? Szukaj w lesie Proszę, aby dzięcioł franek Zwijał rury w obważanek A gdy wszystkie już pozwija Niech paliki w ziemię wbija Sarny niech barierki robią Murawę bobry sposobią Krecie, przestań drążyć tunel, bo z budowy cię usunę. Popatrz, cały jesteś w błocie. I, czy mogę zawołać ciocię? Tak, możesz z ciocią pracować, Bieżniej i skocznie budować. Przyszła mama z chomikami. Niech się zajmie trybunami. Zając kozłów, niech nie fika. Poproszę myśli królika. Czy byłeś u krawców? Byłem. Załatwiły, Załatwiłem. Myśli królik szył u krawców Czapeczki dla sprawozdawców Bardzo ładne, leśne wzory Co za krój, jakie kolory Zamiast daszka ma być Szyszka Jak wygląda? Boła pliszka Sowa też ma wielką chrapkę Już porwala jedną czapkę, więc powstaje dowcip nowy Sprawozdawca będzie z sowy, ale tylko w nocy Właśnie Bo gdy przyjdzie dzień, to zaśnie Susły narobili wrzasku Nie, nie ma, ma żwiru, nie ma piasku Co będzie pomyśleć strach? Klęska, Ręska, rozpacz, bieda, krach Słoń Uważnie sprawę bada A zbadawszy tak powiada Niepotrzebny jest ten alarm Niech połączy mnie centrala Z numerem wewnętrznym osiem Halo? Wróbel? Tak, kto prosi Słoń, bardzo na pana liczę Proszę przysłać piaskownicę pełną piasku, najczystszego. Słucham, słucham. A do tego beczkę żwiru albo dwie w rublu. Zrozumiałeś mnie? Drogi Słoniu, ćwir, ćwir, ćwir. Skąd ja panu wezmę żwir? Z piaskiem także są kłopoty. Pomyślałem wcześniej o tym. Rzeczułka płynie pod lasem, tam znajdziesz żwir oraz piasek. A kto je z dna wydobędzie. Wysyłam dzikie łabędzie. A kto mi transport załatwi? W tym panie wróblu najłatwiej. Wielbłąda trzeba poprosić. On różne rzeczy przenosi, przeniesie piasek i żwir. Zrobiony słowniu ćwierćwic. No. Bardzo dzielnie miś pracuje. Z lekka tylko posapuje. Dwie taczki ziemi wyrzucił, właśnie po trzecią powrócił. Misiu, odpocznij z bo całkiem stracisz sadełko. Śmieje się, buzia pyzata. Oj, będzie ze mnie. Miś świata Wysmukły, dzielny i zdrowy Miś świata czempion sportowy Słanio, mój kolego Może to jest trudne Lecz ja dopnę swego I schudne I schudne Oj, dada. Już nie będę Zapał w swoim grubym. Wutrze mić wszystko potrafi, jeśli miś się ukrze ojdana. Oh, lek jak he, motylek i będę sobie próbował cały las zapyta. Jak gdzie nasz miś gruba spojdana? Mama będzie Rada ucieszy się Tata powiedzą Sąsiadom Nasz syn to miś świata Oj dada, oj dana. Wre robota na polanie Chyba pora na śniadanie Kawa z mlekiem, rogaliki przy polowej kuchni dziki dogadzają i częstują. Wszyscy im zgodnie dziękują. Mniam, miam miam, miam, miam, miam, Dzik usmaży pan dzieju. Pyszne placki na oleju. Zrobi także leguminę. Z leguminy w lesie słynę. Cóż to dla mnie zalewajka? krupnik bulion zarzucajka. Kapuśniaczek czy szczawiowa Co tam pyzy ugotować Miam, miam, miam Miam, miam, miam, miam, miam, miam. Wiele dań zrobić potrafię. Zwijam się na jednej łapie Tu cebulka, tu migdały Znam przeróżne specjały Każdy z dzików o tym marzy Aby piec gotować sam więc piosneczki tej wynika, że najlepszy kucharz z ciakam smakuje, Disney... smakuje. <sta sandwichescrosstalk. espe graphic> nawet mysz leśna Cicha ogonkiem żywawo wywija Już trzeci kubek wypija Pracować będzie za dwóch Grunt to powietrze i ruch Wąż kilometr ma zmartwienie Wody boję się szalenie Wszystko pięknie, wszystko ładnie Lecz co będzie, gdy deszcz spadnie Podczas meczu cały zmoknę Przeżycie dla mnie okropne Ze strachu wypuścil grabie. Co myślisz, słoniu o sprawie? Słoń uważnie sprawę bada, a zbadawszy tak powiada. Materiału przynieś rolkę, uszyjemy parasolkę. Umocujemy u góry, nie przemoczysz wtedy skóry. Wąż kilometr, bije brawo. Dach mieć będę nad murawą, spłynie po nim cała woda. Słoniu, trąbę mi swą podaj, chcę uścisnąć ją w podzięce. Niech się wokół niej okręcę Jeleń rozmawia z papugą Długo żyjesz? Bardzo długo Sport uprawiam, mleko piję, jestem silna i nie tyje. Dziób zielony, żółta szyja, karra mija, O boisku usłyszałam, zaraz do was przyleciałam Przecież wiem, że sport to zdrowie Pomogę wam przy budowie, przyda się papuga Arra, karra mija, mija karra A co znaczą te dwa słowa? Karamia, Moja droga! To po włosku tak kolego, bo papugi słyną z tego, że języki obce znają. Każde zdanie powtarzają. Mogę mówić i po szwedzku, po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku i po chińsku, po duńsku, norwesku, fińsku, po bobrzemu, po lisiemu, po kaczemu, po sarniemu. Niespodzianka mnie nie spotka. Taka ze mnie poliglotka. Znam języków całą masę, że aż mi się plączo. Tymczasem, co mam robić? Gwoździe wbijaj. Bardzo chętnie, karra Mam na to wielką ochotę. Podaj mi więc, słoniu, płotek. Praca w re do późnej pory. Lis, lisięta zabrał z nory. Zamiatają ogonami boisko przed trybunami. Każdą trawkę polerują, czyszczą glazą i pucują. Warto... W bajce to opisać Jak nuda Uciekła z lisa Dawno o tym zapomniałem Jak na nudę chorowałem Wyploszymy Nudę z lasu Szkoda na nią przecież czasu Z góry dobiegają głosy nie to, to my Kosy, Kosy. Reflektory, Reflektory założymy I Oświetliwy. I Państwo oświetliwy. Nawet gdy zapadnie wieczór, nawet gdy zapadnie wieczór, będzie, będzie inno podczas meczu. Wie o, o tym, że publiczność że Bardzo lubi elektryczność. Wszystko, wszystko widać, widać na murawie. Co ty sądzisz o tej sprawie? Słoń uważnie sprawę bada, a zbadawszy tak powiada. Specjalistów znam bez liku, ale kosów, elektryków nie spotkałem w żadnym lesie. Co by o tej sprawie wiecie? Wy jesteście od fruwania, nie od żarówek wkręcania. Doceniam chęci i zapał, ale kiedyś prąd mnie złapał. Jak, Jak to, to było? Wina żbika. Też udawał elektryka. Chciał mi grzałką trąby ogrzać. Do kontaktu więc się dobrał. Coś tam włączył. W tym momencie nastąpiło krótkie spięcie. Gdy gotałem cały, strąby trąby iskry mi leciały. Po co w lesie instalacje? Chyba mi przyznacie rację Nie uwagi sekund parę I zakończy się pożarem A poza tym drogie kosy Kto tu będzie Grywał w nocy? Jeden śpi, drugi poluje Za reflektory dziękuję Lecz my bardzo Chcemy pomóc Widzicie tę stertę złomu? Zwiędłe liście, szyszki stare? Posprzątamy W minut parę Cały las brzmi gwarem, śmiechem. Gotowe! Ciągamy wieche. Wiecha zaś to taki wieniec, co budowy ukończenie oznajmia. W cienkim jak struna wisi wiecha kolorowa. Zakończona już budowa. Gratka to dla zwierząt jest niebyle jaka. Mogą na boisko Tańczyć krakowiaka Dzięciol podskakuje Żół się kręci w kolo Zając przytopuje, Wszystkim jest wesoło. A na środku Wąż kilometr Zerka ciągle na barometr Czy dach składać Czy rozkladać Może zaraz Zacznie padać Może chmury Wiatr przywieje, gdzie ja wtedy się podzieję Przyleciały szpaki, wężu mnie bądź taki Przykład weź ze szpaka, Hej, hej, hej, hej! Trajda to dla zwierząt i duże przeżycie Dziś na swym boisku tańczą znakomicie Uśmiechnięta sowa, wilk rozradowany Skończona budowa Czas Sokoła zatem wysłać, by sąsiedni las chciał przysłać swą drużynę na spotkanie na boisku na polanie. Wystarczy mi okamgnienie, by wypełnić polecenie. Nie minęło wiele czasu, kiedy z sąsiedniego lasu z pilkarzami mknie drezyna. Pora mecz już rozpoczynać Czeka stadion piękny nowy Nadszedł wielki dzień sportowy Żuk przyniósł z liścia tablicę Na której wszyscy kibice wypisują swe życzenia Różne krótkie oświadczenia Wygrywamy, mowy nie ma Co najmniej bramkami trzeba Jeleń skacze, osa bzyka Bzz, przeciwnika Kaczki na trybunach kwaczą. Mecz się zaczął. Dziś na pewno mecz wygramy, wygramy, wygramy, hej! Dziś każdego pokonamy, wygramy, wygramy, hej! Przeciwnikom w skórę damy, wygramy, wygramy, hej! Boisko nowe mamy, wygramy, wygramy, hej! Zaraz, zaraz, moi mili... Wygramy, wygramy, hej! Żeby gola wam nie bili... Wygramy, wygramy, hej! Nie za wiele tej reklamy... Wygramy, wygramy, hej! Co to, już za mamy? Wygramy, wygramy ej, I tutaj prawdę powiem wam szczerą Pomimo takiej wielkiej pewności wynik końcowy brzmiał 4-0 Dla gospodarzy? A skąd? Dla gości Jakże więc smutne nasze zwierzaki kibiców łzami zalane Do słonia idą znów nieboraki Co myślisz, słoniu, o tej przegranej? Słoń uważnie sprawę bada, a zbadawszy tak powiada To nie wszystko mieć boisko I trybuny mieć nie wszystko Dobre chęci to za mało by się mecze wygrywało Oprócz kibiców, pingu trzeba pracy i treningu, hartu, woli, wytrwałości, męstwa, serca i zdolności. Sport to nie tylko zabawa. Trzeba co dzień rano wstawać, trzeba biegać przez wykroty, czuć na skórze siódme poty, skakać przez chaszcze i wodę, aż język wyjdzie na brodę, aż łapy wrosną w poszycie, aż świeczki w oczach ujrzycie. Dewiza mówi sportowa, by wygrać trzeba pracować. Proszę szybko łzy wycierać. Do roboty się zabierać A gdy każdy popracuje Jeśli czasu nie zmarnuje To nie będzie niespodzianki Gdy staniecie znowu w szranki Będzie bramek z półtuzina Przeciwnikom mina Przyjdzie czas na tany Kiedy mecz wygrany Taka moja rada Słoń, to wam powiada Hej! Trenować zaczął i nasz lis rudy Trenuje leśna gromadka cała I już... Nie mają czasu na nudy. Skończona bajka. A co z morałem? Odpowiedź prosta. Przecież go znacie. W tytule bajki ten moral macie. Wszystkie zwierzęta grzecznie się kłaniają Do swego lasu dzieci zapraszają W swojej chatce czekam was, czekam was, czekam was Słoń dla dzieci, znajdzie czas, znajdzie czas I posłup dyżo także was zaprasza Głośno, wyraźnie Dzieciom to ogłasza, lewo prawo potem blas, potem blas, potem blas. morso gdyż o lubi was, lubi was. Kumka i gumka znane z gościnności. Też będą rady ujrzeć swoich gości. Miło słyszeć lasów szum, lasów szum, lasu szum oraz nasze kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, Pora się rozstać A zatem żegnajcie Bardzo prosimy Nie zapominajcie Do widzenia jeszcze raz Jeszcze raz, jeszcze raz Czy lubicie trochę nas? I nasz las do, do, do, widzenia. Do, widzenia, do widzenia Do widzenia dzieci. Do widzenia dzieci hey, Do widzenia dzieci <grym, <grym, <grym, <grym, I'm not going to do